Gąska przyszła. w się czytało książki, gdzie były takie ilustracje lepsze, bo tylko trzy kolory, tanio na, na, nagrane, wyprodukowane. Moja mama późno odbierała mnie, dlatego wyrobiło mi się takie poczucie niższości względem rządu narodowego na uchodźstwie że oni mi te złe leponowie dają tur. i Też miałem problemy z trawieniem świata. Sz te niedobre, miałem rozproszczalne mleko w proszku, w cycu, miałem niecelerancję ni ni ni ni ni ni dla laktacji. Nie mogą patrzeć po prostu i e, miałem problem w przedszkolu, nie zdałem do druży dru dru drugiej drużyny tej ligi koszyka koszy koszykarskiej. Zostałem wykluczony z rozgrywek e, tego przy stole, z tego kaszy. Po mnie miałem takie strząsy miałem. No. I w czasie trzęsienia ziemi właśnie też się nie schowałem na czas, po prostu spadną mi kawałek sufitu, co zaowocowało potem tym brakiem możliwości awansu w zhierarchizowanym społeczeństwie, prawda? Został ten, że co jest można na przykład inne od stawić, jakie zima, takie szy szyby i w ogóle. Ten i nie mogłem sobie właśnie tak jakby przemóc się, nic nie było widać. No, ale no, jak się szło do tego urzędu, tam na no, te zapomogi, to wydawali nam pięć rodziców, które zataiłem, a to już było później, jak te dzieci się nie urodziły, prawda. Także, potem ta autobiografia się troszeczkę dobrze sprzedała, jakby na czurne, no, no, tam troszeczkę ten, na saksach udało mi się to robić. No, sprzedawałem książki i, i Kupowałem ziemniaki w Saksonii, mieliśmy książkę, bo miałem twardą oprawę, więc w, w, w to udało no, troszeczkę, pozbawili mi praw rodzicielski trochę, bo ten sufit był cały czas naprawiony i tam było widać sąsiada od stołu, od góry, zresztą odwrotnie. Ew, therix, Ekskomunikna nastąpiła potem, bo dziecko to na parafie, że, że ten... Um, nie puszczymy Pomyliłem te litery na drzwiach, jak łatwo y, by było podzielić. Natomiast plus. Ja, ale to tak trochę się nie orientuję zawsze. Rzecz tak, sprawy kultury, prawda, dla mnie są takie niezrozumiałe.